Polskie Radio. Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Radiowa Jedynka skończyła 100 lat. Stulecie Polskiego Radio to opowieść o nowoczesności, odpowiedzialności, potędze słowa, ale też o chwale i wyzwaniach, z którymi się mierzymy, powiedział prezes Polskiego Radia podczas obchodów jubileuszu. Jesteśmy na stronach internetowych, mediach społecznościowych. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są nasi słuchacze. Jutro narada na tematy zagrożenia ulewami w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. 6 osób zginęło w strzelaninie w Kijowie, napastnik został zabity przez policję. To lat skończyła radiowa jedynka. Opowieść o nowoczesności, odpowiedzialności, potędze słowa, ale też chwale i wyzwaniach, z którymi się mierzymy. O tym mówił prezes Polskiego Radia podczas obchodów jubileuszu. 18 kwietnia 1926 roku o 17. Polskie Radio zaczęło regularną transmisję programu. W to drugie stulecie Polskie Radio wchodzi z pełnym bagażem doświadczeń, archiwami oraz stuletnim DNA, podkreślił Paweł Majcher.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 O 21.00 odbędzie się premiera słuchowiska bezsenności Martyny Wawrzyniak napisanego specjalnie na setne urodziny jedynki. W pobliżu konwoju stacjonujących w Libanie żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego Unifil spadł pocisk moździerzowy. Żaden z żołnierzy nie został ranny, informuje w mediach społecznościowych dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak podano w komunikacie, w wyniku zdarzenia odnotowano lekkie uszkodzenia trzech pojazdów kontyngentu. W związku z incydentem wdrożono dodatkowe środki ostrożności, a realizacja konwojów została czasowo wstrzymana. Jutro w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się narada na temat zagrożenia ulewami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu na zachodzie kraju. W spotkaniu weźmie udział wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz i szefowie służb. Przekazała w rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.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 W związku z możliwością intensywnych opadów dla województwa lubuskiego, dolnośląskiego i części województwa wielkopolskiego IMGW wydał alerty drugiego stopnia. Ostrzeżenie przed opadami pierwszego stopnia zostało wydane dla części województwa zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w województwie wielkopolskim. To są aktualności jedynki. W nich teraz Kijów. Sześć osób zginęło i co najmniej dziesięć zostało rannych w strzelaninie w stolicy Ukrainy. Napastnik otworzył ogień do przechodniów, następnie zabarykadował się w supermarkecie. Szczegóły zna Paweł Buszko. Początkowo ukraińskie władze informowały o pięciu zabitych. Szósta ofiara zmarła w szpitalu. Wśród hospitalizowanych w stanie ciężkim jest dziecko. Napastnik uzbrojony w karabin automatyczny strzelał do przechodniów w kijowskiej dzielnicy Hołosijewo. Następnie zabarykadował się w supermarkecie, gdzie wziął zakładników. Jednego z nich zastrzelił. Po próbach negocjacji do akcji wkroczyły oddziały specjalne ukraińskiej policji. Napastnik zginął. Był to 58-letni obywatel Ukrainy, urodzony w Moskwie. Wcześniej był mieszkańcem Bach w Donbasie. Broń posiadał legalnie. Paweł Buszko, Polskie Radio. W aktualnościach jeszcze powracamy do kraju. W poniedziałek ma odbyć się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem ugrupowania Mateuszem Morawieckim. Były premier, wbrew zaleceniom władz PiS, powołał do życia stowarzyszenie uznawane za konkurencyjne dla partii. Rozmowa będzie dotyczyła właśnie tej inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Poseł PiS Jarosław Selin ma nadzieję, że sprawa nie zakończy się rozłamem partii. Żeby zrealizować najważniejszy dla Polski plan, jakim jest odsunięcie od władzy bardzo złego rządu, który obecnie mamy, potrzeba jedności. Rozumiemy to wszyscy. W związku z tym cieszę się, że takie rozmowy będą. Konkurenci polityczni PiS są przekonani, że Mateusz Morawiecki i posłowie z jego stowarzyszenia odejdą z partii lub zostaną z niej wyrzuceni. Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń wprost przyznaje, że ewentualny rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest w interesie koalicji rządowej. Będą konkurować o tego samego wyborcę, a na koniec że grają wybory I dla nas jako koalicji rządzącej. To jest politycznie miód na nasze serce. PiS tymczasem traci w sondażach. W najnowszym badaniu Cebos partia ma już 14 punktów procentowych straty do koalicji obywatelskiej, nad którą, na którą chce zagłosować 32% respondentów.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 Informacje sportowe Sylwia Urban. Siatkarze Warty zawiercie i Bogdanki Luk Lublin awansowali do finału Mistrzostw Polski. W trzecich meczach półfinałowych Warta wygrała z Asekoresowią 3 do 0, a Bogdanka pokonała projekt Warszawa 3 do 1. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw. Podobnie będzie w finale początek 25 kwietnia. Z kolei siatkarki Opole pokonały na wyjeździe BKS Bielsko-Biała 3 do 0 w drugim meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą 2 do 0, trzecie spotkanie we wtorek w Opolu. Zaś w ekstraklasie koszykarek nie znamy jeszcze Mistrzyń Polski, ponieważ Politechnika Poznań wygrała dziś w trzecim meczu finałowym z AZS-em Lublin 76 do 58, ale w rywalizacji do trzech zwycięstw Lublin prowadzi 2 do 0. Jutro czwarty mecz też w Poznaniu. W piłkarskiej ekstraklasie w meczach 29. kolejki Radomiak wygrał z widzewem łódź 2 do 1 i górnik Zabrze pokonał koronę kielce 1 do 0. O 20.15 pogoń Szczecin zmierzy się z Lechem Poznań. Tymczasem piłkarze ręczni rozgrywają w kaliszu turniej finałowy Pucharu Polski. Dziś odbyły się półfinały. W pierwszym z nich Orlen Wisła Płock wygrał z Industrią Kielce 30 do 25. Malcer Sroczyk, rozgrywający na wciarze, przyznał, że ich zwycięstwo nie było zagrożone nawet przez moment. Wygraliśmy, myślę, że dosyć łatwo można powiedzieć, bo nawet była walka, ale kontrolowaliśmy spotkanie. Yy, daliśmy z siebie wszystko, co, co mieliśmy i jutro musimy zrobić następny krok do, jej on po trofeum, to jest najważniejsze i zapominamy o tym nasi teraz. Uważam, że bardzo zagraliśmy dobrze w obronie i to ustawiło spotkanie. Zawsze trener powtarza, że jak nie ma jednego zawodnika, drugi musi wnieść jeszcze więcej od siebie. Także myślę, że po pierwsze podeszliśmy do, tak samo jak do każdego meczu, ale każdy chciał dać siebie pewnie jeszcze więcej niż zwykle niż daje. W drugim półfinale MKS Kalisz przegrał z Wybrzeżem Gdańsk 29 do 31, a zatem jutro w finale o godzinie 15 Orlen Wisła-Płock zagra z Wybrzeżem Gdańsk. Pogoda przed nami noc z temperaturą powyżej zera, termometry wskażą od 1 stopnia na południowym wschodzie, około 4 w centrum i do 9 na zachodzie. I tam właśnie na zachodzie i północnym zachodzie możliwe opady deszczu. Czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do jutra, do godziny siódmej. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy nad Bałtykiem powoli słabnie, płytka Zatoka Niżowa z nadmorza północnego, Danii i Niemiec wolno przemieszcza się na wschód. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4 w skali Boforta, stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 6 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4 w skali Boforta, stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 5 stopni, widzialność na ogół dobra, później miejscami słaby deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 4, miejscami do 5 słabnący na 1 do 3 w Skaliboforta. Stan Morza 2 do 1. Widzialność dobra do umiarkowanej okresami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, miejscami do 5 w Skaliboforta. Stan Morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, później słaby deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 2 do 4 w Skaliboforta. Stan Morza 1 do 2. Widzialność nogu dobra, później możliwy słaby deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, wzrastający na 5 do 7 w skali boforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr wschodni do północno-wschodniego 2 do 4, wzrastający na 4 do 6 w skali boforta. To była morska prognoza pogody. Jedynka.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 Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21.00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad W zawiłym horoskopie na tysiąc lat W otwartym nagle oknie Wieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle.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 Dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem kiedy sama się. Radia. Urodzinowo państwa witamy w klubie kultury Alek Chudzik i Ula Kaczyńska. Ale zaczynamy nieurodzinowo. Nieurodzinowo, bo trochę w sercu jednak żal, że nie ma nas teraz w Kalifornii, a konkretnie na festiwalu Coachella. Coachella 2026, czyli kwietniowe wydarzenie, które dzieje się na pustyni, takie odległej mniej więcej od 1000 dolarów od Los Angeles roku, od 10 do 19 kwietnia wystąpili m.in. The Strokes, The XX i Justin Bieber, który pokazał, że można grać muzykę z YouTube'a. Naprawdę? Naprawdę. Okazuje się, że Bieber nie ma praw do niektórych swoich piosenek, więc co? Postanowił zagrać je ze znanego serwisu, z którego wszyscy czasem korzystamy, kiedy chcemy rozkręcić imprezę. Ponieważ część tych koncertów można oglądać w streamie, na YouTubeie, można nadrobić zaległości muzyczne, można też przyjrzeć jak radzą sobie na scenie gwiazdy światowego formatu. Justina Biebera przegapiłam, ale za to widziałam przepiękną opowieść niemalże filmowo-muzyczną Sabriny Carpenter. Wystąpił też Major Lazer, a do tego Iggy Pop, który zszedł ze sceny w trumnie. A tymczasem Madonna, bo o niej. No pewnie. W tym tygodniu najważniejsza informacja dla wszystkich fanów tej artystki, ale myślę, że w ogóle dla fanów dobrego popu, brzmi Madonna Wraca. I to wraca z drugą częścią jednej z najważniejszych płyt w swojej karierze. Płyty, którą w 2025 roku nagrała ze Stuartem Price'em. Jedna z najlepszych płyt tanecznych w historii, Confessions on a Dance Floor, to jest album, który na stałe wpisał się w historię muzyki. Ileż tam było sampli. Jakie fantastyczne teledyski. I Abba, i Dona Summer, i kogo moglibyśmy jeszcze tam wymienić? I Pet Shop Boys, i Bee Gees. To wszystko znalazło się w utworach. No, chwytasz się za serce. Pamiętasz te czasy? Pamiętam, ponieważ pamiętam ten jeden wers z piosenki Hang Up. Time goes by so slowly. Czyli po polsku czas płynie wolno. A Dla... mimo to 21 lat minęło. <laughs> Ale z drugiej strony, patrząc na Madonnę, widać, że to jest czas jej ulubione. zatrzymał, zapauzował się. To jest u... jej ulubione zaklęcie. No i teraz już wiadomo, że najnowsze album Madonny, który ukaże się 3 lipca, będzie bezpośrednią kontynuacją albumu Confessions on the Dance Floor, części druga. Wszyscy czekają, wszyscy się zastanawiają, co Madonna zaprezentuje. Na pewno będzie muzyka elektroniczna, o której już mówi w wywiadach, że wraca do korzeni. Co ciekawe, artystka całkowicie wyczyściła swoje konto na Instagramie. Nie ma ani jednego zdjęcia z przeszłości, są tylko dwa zapowiadające nowe album. Justin Bieber kiedyś też to zrobił, a potem zaczął grać koncerty z YouTube'a. Więc... Nie, nie idźmy, nie idźmy w tę stronę. Ja wolę, żebyśmy poszli w stronę Krakowa, co ty na to. Dobrze, w Krakowie. Za tydzień w tym tygodniu w Warszawie można zobaczyć Rekwiem dla snu. Tym razem na deskach teatru. Autorami adaptacji są Jan Czapliński i Jakub Skrzywanek. Dla mnie to jest ciekawy powrót, bo Rekwiem dla snu, które w Polsce można było zobaczyć w kinach w wczesnych latach dwutysięcznych, to był film pokoleniowy. Nie wiem, czy pani redaktor jakoś zapamiętała ten film, czy nie. My chyba rozmawialiśmy na ten temat, jak Marcin Masecki, który odpowiada za muzykę do tego spektaklu, był w naszym studiu, był w Klubie Kultury. Rekwiem dla snu to jest jeden z najważniejszych obrazów, takich obrazów formacyjnych, tak to się nazywa, tak. jak artyści opowiadają o tym, co ich kształtowało, używają tego sformułowania. Bardzo mocne przeżycie i o dziwo Wcale nie chodziło mi w tym przeżyciu o identyfikację z głównymi bohaterami, ale o identyfikację z matką głównego bohatera. Uważam, że to jest jedna z najbardziej tragicznych postaci w historii współczesnej kinematografii. A współczesna adaptacja na deskach Teatru Starego i Teatru Studio ma nam opowiedzieć o tym, że dziś wszyscy jesteśmy niewolnikami dopaminy i że świat działa tak, by dawać nam coraz więcej bodźców, ale też zabierać spokój. To może nam uspokojenie, jakaś ładna piosenka, co pan redaktor na to? Nie mogę się doczekać. Jubileuszowo, urodzinowo, program pierwszy Polskiego Radia i Klub Kultury. Za chwilę do państwa wrócimy. pierwszym Polskiego Radia trwa Klub Kultury. Czy przygotowałeś swoją wersję 100 lat? Tak, ale nie będę śpiewał, żeby państwa nie odstraszyć. <gry> Na szczęście słuchacze i słuchaczki śpiewali nam 100 lat wiele razy. No bo prawda jest taka, że program pierwszy Polskiego Radia oficjalnie skończył już 100 lat. Dziś o godzinie 17 to nastąpiło. Pierwszą audycję nadaliśmy 18 kwietnia 1926 roku. Taki jubileusz wymaga solidnej oprawy, więc w tym tygodniu Dniu, przemierzyliśmy Polskę od Tatr do Morza. Proszę posłuchać, jak świętowaliśmy. W poniedziałek po 6 rano usłyszeliśmy z odbiorników Uwaga, uwaga! Pociąg do jedynki, skład specjalny. Za chwilę odjedzie z toru pierwszego przy peronie pierwszym i słowo pierwszy jest kluczowe, bo program pierwszy Polskiego Radia od zawsze był pierwszy. Sygnały Dnia Tak Daniela wydrycha i sygnały dnia prowadzone na dworcu centralnym w Warszawie. Dobrze się składa, bo Patryk Michalski jest tutaj gdzieś, na pewno nie na tym poziomie. Patryk Michalski jest na poziomie minus jeden. Jesteś? Jestem, jestem dokładnie na peronie trzecim dworca centralnego, skąd o 6.32 odjedzie pociąg Intercity do Brzegu, a o 6.52 ekspres Intercity Tatry. Oczywiście do Zakopanego może Romek Czajarek akurat z tym pociągiem pojedzie, bo jutro przecież specjalne urodzinowe wydanie czterech roku z Kasprowego y, Wierchu. Jak powiedział Patryk, Wtorek należał do Romana Czejarka i do czterech pór roku prowadzonych z Kasprowego Wierchu.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 Zwierzy Mariackiej. Po sygnale Kraków i stąd Zwierzy Mariackiej. Nadawany od 99 lat na antenie programu pierwszego polskiego radia Hejnał Mariacki. a Karol Surówka zaprosił na audycję w samo południe z bulwarów Wiślanych. Ja jestem w tej chwili być może w najpiękniejszym studiu radiowym na świecie. Patrzę na bulwary Wiślane w oddali Wawel. Jesteśmy na tarasie Muzeum Manga w Krakowie w ramach obchodów naszych setnych urodzin. Czwartek to Ekspres i Karolina Rożej w Sopocie. Lody, lody na patyku po południówka z Bałtyku Urodzinowo nasi słuchacze też się pojawili. Pani Helena przyjechała z Wołowa. Przyjechałam tutaj z koleżanką specjalnie po to, żeby wziąć udział w urodzinach jedynki Polskiego Radia, której słucham przez całe życie z umiłowaniem wielkim. Specjalnie zmieniliśmy plan zwiedzania po to, żeby dzisiaj być w Sopocie i z Jedynką się spotkać. Peleton, czy też pociąg do Jedynki w piątek dowiózł u nas z powrotem do Warszawy, gdzie folder ulubione, czyli Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski prowadzili audycję z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam radio. A właściwie dwieście. Ależ państwu. pięknie. Magdalena Cielecka Dzień dołączyła dobry. do naszego urodzinowego. dobrego. Osoba. Dziękujemy. Wydarzenia urodzinowe Jedynki pilnie śledził Maciek Walewski. My przyłączamy się do chóru, który śpiewał Jedynce 100 lat, a dziś o godzinie 21 wyemitujemy spektakl napisany przez Martynę Wawrzyniak specjalnie na setne urodziny Jedynki. Będzie to jazda z Justyną Wasilewską i Filipem Zrębą w obsadzie. Certain time of year. Only our love had a waiter for a year. A test of heal, never wanna to feel that lost again. Never want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 See your friend dying. That you. Want. me what more can i say beat me up and leave me black and blue do whatever bad you gotta do throw the dirty laundry in the street Chip the critic now you're blaming me about a picture on my fall from a million years ago got you searching finds back home i'm like please When I'm supposed say Except don't go Got my heart rate real high Look at the head beat my Out of breath Klub Kultury w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz idziemy do kina i zabawimy tam dłużej, bo od 8 do 17 maja w kinach w siedmiu miastach w Polsce odbędzie się 23. odsłona Millennium Dogs Against Gravity. Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego na tymże festiwalu jest razem z nami. Patrzymy w przyszłość, co widzimy w programie. A, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. No festiwal się zbliża, to jest największy w tym momencie festiwal filmowy w Polsce i z to z duma ogłaszamy drugi największy festiwal filmów dokumentalnych w Europie. Ja już doszedłem do tego, nie wiem, czy to kwestia wieku, czy może doświadczenia, że już przestaje dzielić kino na filmy fabularne i dokumentalne, zwłaszcza w takiej dobie, erze algorytmów sztucznej inteligencji, która ma wpływ na fabuły, na scenariusze, na dialogi, na zachowanie aktorów, na, na, na PR, na wszystko to, co się dzieje wokół filmów. Wydaje Wydaje mi się, taki autentyczny rytm kina, jego serce jest w kinie dokumentalnym. Dlatego obserwujemy z zadowoleniem wielkim rosnącą popularność Millennium Dexogenes Gravity. W zeszłym roku mieliśmy 183 tysiące widzów. A to jest bardzo, bardzo dużo. W tym roku, no nie chcę powiedzieć, że celujemy w 200, ale ta Czemu suma gdzieś, gdzieś się zaczyna przewijać. W naszych rozmowach będzie bardzo duże wydarzenie. Zapraszamy do kin w całej Polsce. Jeżeli pytasz o, tak ogólnie, o to, jakie są trendy, nurty w tym programie, my nigdy nie robimy założeń. To znaczy, że chcemy Jakiś, mieć spój, jak, jakiś spójnik, jakąś jedną opowieść. Po prostu szukamy najlepszych filmów dokumentalnych e, powstałych na całym świecie i w Polsce. E, to są dokumenty nagradzane, filmy dokumentalne nagradzane w Cannes, w Wenecji, w Berlinie, w Rotterdamie, w Sundance. Te filmy Sundance cieszą się zawsze największą popularnością i polskie. Takie najgłośniejsze tytuły, ale jeżeli miałbym się pokusić o to, co spaja te największe filmy, jest to z pewnością zanurzenie się w naturze. To znaczy takie zwolnienie, refleksja na tym, kim jesteśmy. Takim highlightem festiwalnym z największych przebojów będzie film Pieśni Lasu Vincenta Muniera, Whispers in the Woods. To jest film, na który poszło półtora miliona Francuzów. Widzę takie hasło na plakacie, półtorej miliona Francuzów nie może się mylić. <głos> to jest bardzo spokojny film z fantastyczną, absolutnie muzyką, za którą odpowiada kompozytorka ścieżki dźwiękowej do filmu Joker i do Tara. Także, także, także duża, duża sprawa. Film o tym, jak dziadek, czyli ojciec reżysera Vincenta Muniera, zabiera swojego wnuczka, czyli syna Vincenta Muniera do lasu. I obserwują zwierzęta, i obserwują przyrodę, szukają głuszca, wszystko się dzieje w Wogezach, skąd zresztą oni przyjeżdżają do Warszawy i we Wrocławiu też będzie z nimi spotkanie pociągiem, bo, bo nie używają samolotów, a z oczywistych względów, więc szukaliśmy ostatnio najszybszych połączeń. Wogazy Warszawa e, są takie połączenia. Tych pociągiem? Film... Jak długo? To jest chyba około 17-19 godzin to... Filmu o pociągach niestety nie mamy w tym roku. W zeszłym roku mieliśmy fantastyczne pociągi Macieja Drygasa, ale, ale w tym roku jakoś, jakoś się nie udało. I nie dojechał I to jest, pociąg. To będzie, to będzie jeden z, naj, z najważniejszych filmów. I takie poczucie y, bliskości, potrzeby kontaktu, refleksji, wejrzenia w siebie dominuje w tym roku. Jednym z najgłośniejszych filmów będzie z pewnością film Bez Końca Michała Marczaka. To jest film, który przede wszystkim. Który, to jest przede wszystkim człowiek, który powraca y, do kina, powraca z kolejną opowieścią, wszystkie nieprzespane noce. To jest. pokoleniowe wydarzenie. Pokoleniowe wydarzenie <śmiech> tak, hołd złożony pewnemu okresowi, tak. pewnej, pewnemu momentowi w życiu Warszawy i w życiu młodych ludzi. 2016 rok, Wszystkie Nieprzespane Noce też będzie pokazywany na festiwalu Millennium Doxygen's Gravity. Pamiętam, był miesiąc czy dwa miesiące tam taki trend w social mediach, że co się działo w 2016 roku? Nie, potem, Zorientowaliśmy się, że potem 2016... przyszła Emmy i nakręciła nowe Nieprzespane Noce. A rzeczywiście, masz rację, te filmy pięknie <laughs> z sobą rozmawiają, więc Michał Maczek wraca e, po 10 latach. Ale ale już nie ma portretu warszawiaków. No, closure dzieje się w Warszawie mhm. w dużej części, bo bohaterem jest ojciec poszukujący syna, który pewnego dnia wszedł na most na kładkę przy moście Żerańskim i, i w momencie, kiedy kamera przemysłowa wykonywała obrót zniknął. Co się wydarzyło nie będziemy dopowiadać. To nie jest ważne. Te poszukiwania stają się tak naprawdę oprócz poszukiwań syna no bardzo smutnej historii i poruszającej. Te sprawy bardzo zresztą głośne w całej w całej Polsce, on zaczyna patrzeć w siebie. To znaczy zastanawia się, gdzie popełnił błąd, czy w tej pogoni za pieniędzmi, zanurzeniem się takim w rzeczywistości, w, w jakichś wartościach, no nie do końca powiedzmy duchowych i opierających się na szczerej, prawdziwej relacji z najbliższymi osobami, czy gdzieś to, to nie był błąd. Zaczyna odkrywać więź swoją z naturą, bo wszystko się dzieje nad Wisło, gdzie on szuka... Albo ty, no, ciała po prostu syna, nie może go znaleźć. Staje się inspiracją dla, dla, dla wielu osób. Ja nie wiedziałem, że tak wiele osób w Polsce jest zaginionych bądź poszukiwanych. Być może część z nich zniknęła na własne życzenie i żyją po prostu gdzieś, gdzieś indziej. Ten film, jak każde wielkie dzieło sztuki, bo używam tych słów całkowicie świadomie, światowa premiera odbyła się na festiwalu w Sundance. To, coś, to też o czymś świadczy staje się taką opowieścią wielopoziomową. Raz o poszukiwaniu zaginionego dziecka, dwa o rozmowie ze sobą, a trzy jest dla mnie chyba najważniejszym tematem, może dlatego, że też mieszkam nad Wisą, o kontakcie z naturą, który jest bardzo blisko nas, a z którą wciąż nie potrafimy się porozumieć i to właśnie też koresponduje z filmem, o którym wspomniałem wcześniej, czyli o pieśniach lasu. Dla mnie Millennium Dogs Against Gravity to dwa fenomeny. Po pierwsze ten, w którym przychodzę do kina we wtorek o godzinie 13 na film o czechosłowackiej architekturze, a sala jest pełna, co pokazuje, że naprawdę można nam postawić wysoko poprzeczkę, a my chcemy przez nią skakać. I druga rzecz, powiedziałbym konserwatywna, to znaczy Millennium Dogs Against Gravity to miejsce, gdzie dostajemy reportaże, takie, których kiedyś szukaliśmy w prasie, takie prawdziwe, głębokie, Szerokie. Zastanawiam się, czy w tym roku też takich reportaży, takich historii, jak chociażby zeszłoroczny Pan Nikt kontra Putin, w tym roku też się ich doczekamy. Są oczywiście takie filmy, z tym, że w tym roku mam wrażenie, takim najmocniejszym filmem dotykającym teraźniejszości, ale niesamowicie też poetyckim, głębokim i fantastycznie sfilmowanym, pozbawionym tych zalet i wad reportażu jest film Marinka, belgijskiego reżysera Pitera Jana de Py, a Marinka... A to jest film, który opowiada o Ukrainie, o wojnie w Ukrainie, którego wydaje mi się, że ludzie stamtąd albo nawet z Polski nie potrafiliby zrobić. On przez to, że jest jednak daleko, jest daleko i blisko. On spędził tam wiele lat w strefie przyfrontowej. Jeżeli ktoś ze słuchaczy, słuchaczek pamięta film Ici patrz z lat 80. elema klima, bo może nie powinienem go przywoływać, bo, bo, bo jest to film z Związku Radzieckiego, no ale jest to arcydzieło, to ten film dokumentalny jest odpowiedzią na Ici patrz, to hmm. znaczy Patrzy na tę rzeczywistość głębiej, metaforyzując ją, uniwersalizując i pokazuje taką strefę pomiędzy i ludzi, którzy są po obu stronach, absolutnie nie stawia tutaj znak równości Oczywisty jest dla wszystkich, że, że, że to Rosja jest, jest agresorem i kimś, kto napadł na, na niezależny kraj i, i go morduje i prześladuje. Ale pokazuje to w wymiarze ludzkim. Jest dwóch braci, na przykład, którzy walczą przeciwko sobie, rozmawiając przez telefon jednocześnie. Dla każdego jest oczywiste, który kraj jest jego ojczyzną. Mhm. No nie jest to ten sam kraj. Mają, żeby sprawę utrudnić trzeciego brata, który mieszka w Kanadzie, który został adoptowany na, w latach 90. przez kanadyjską rodzinę, który też do końca nie wie, po której stronie się opowiedzieć. Jest ewidentnie zafascynowany bronią, chciałby dołączyć i właściwie, jak to Amerykanin, taki niezbyt e, skłonny do pogłębionej refleksji nad światem, żeby to delikatnie powiedzieć. Właściwie, no widać, że to jest takie, takie, te, takie działanie randomowe. Także z takich, jeżeli pytasz o reportaż, to nie jest reportaż, to jest taki bardzo pogłębiony, bardzo mocny portret wojenny, też fantastycznie sfilmowany. Tam są sceny, którym się śnią po nocach na przykład kobieta, która za sprawą takiego zdezelowanego roweru o nazwie Ukraina dostarcza zaopatrzenie do wiosek, czasem nawet jakieś telewizory no to jest jedyne, tam nie można przejechać niczym, bo wszędzie trwa ostrzał. Żołnierze z bo stron ją znają, bo mieszka tam e, od lat i ona na tym rowerze dowozi, prowadząc go wśród pól, gdzie szrapnele strzelają wokół niej. I tak jest po prostu. No, to, jest, to jest rzeczywistość, to jest film dokumentalny. Każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości do tego, jakim wojna jest koszmarem, jak wpływa na codzienność, na pewno powinien ten film e, wybrać do obejrzenia. Jest jeszcze jedna historia o Ukrainie, też wydaje mi się sfilmowana w bardzo wyjątkowy sposób, bez wyraźnego narratora. Jest to, o ile dobrze myślę, pierwszy film dokumentalny w dorobku Małgorzaty Szymowskiej. Tak, Małgorzata Szymowska przy współudziale Michała Englerta, bo to jest dwójka reżyserów, reżyser i reżyserka po tym filmem pokazani, przynoszą nam Ciało Wojny. To jest premiera w konkursie polskim. To jest film artystyczny, nie, nie, nie, nie bójmy się tego słowa, opowiadający o tym, co wojna robi z naszymi uczuciami, ciałami, jak wpływa na... Coś, czym jest ciało, ale ciało no też jest nośnikiem emocji, jest, jest czymś więcej. Taki nieoczywisty film, bo tu jest i bohater, który absolutnie nie chce wracać do, na, w Ukrainę i stanąć w okopach, przenosi całe swoje życie do Polski, mówi o tym szczerze. Jest bohaterka transkobieta, kobieta, która, która mieszka w Warszawie i też nie do końca uśmiecha jej się powrót do, do, do kraju, z którego wyjechała i nie było, i miała ku tam bardzo, bardzo mocne powody, ale są też żołnierze, którzy po odniesionych urazach starają się wrócić do formy i ewidentnie chcą wrócić, chcą wrócić na wojnę, bronić, bronić swojego kraju. Co jest bardzo ważne, cały film powstał we współpracy z ukraińskim kolektywem, który odpowiadał za polski pawilon w Wenecji na Biennale dwa lata temu. To była niesamowita wystawa. Miałem okazję ją widzieć absolutnie szokująca, dojmująca, wspaniale, inteligentnie wyrafinowanie zrobiona. I też filmowa, prawda? Tak, tak. tak. I fragmenty tej film. wystawy są, są w tym filmie. Ona pokazuje m, pokrótce mówiąc to, jak zwyczajni ludzie odbierają odgłosy wojny, naśladują je. To jest je. najbardziej Latające bomby. wstrząsający moment tego filmu. Akurat w tym obrazie jest sporo takich zdjęć, takich kadrów i takich wątków, przy których odwracałam wzrok, bo to jest też mocny dokument. Natomiast te sekwencje z ludźmi naśladuj naśladującymi wybuchy bomb, czy sygnały um, alarmowe. alarmowe. Tak. tak zresztą nazywał się ten projekt w Wenecji, powtarzajcie za mną, kiedy o, ofiary wojny naśladowały dźwięki właśnie wspomnianych szrapneli czy, czy innej amunicji. To jest przerażające, bo nagle rozumiemy, że że to się dzieje i że to ma konkretny dźwięk i że ten dźwięk może kogoś przerażać chociaż na nas nie robi żadnego wrażenia Tak w Wenecji to było y, widzowie mm, biennale byli zachęceni do powtarzania tych dźwięków były takie rozstawione mikrofony Ja nie Można było tak ja też nie to była taka perwersyjna zabawa no ale też no to to jest dzieło sztuki tu nic nie jest oczywiste tu nic nie jest jasne dobrze jeżeli widzowie widzki wyciągają swoje wnioski i wiedzą o tym co się dzieje na świecie My tu z panią redaktor wertujemy tak, program, podkreślamy to, co warto, a mamy eksperta, a państwo zapraszamy do kina. Oczywiście, 23. odsłona Millennium Dogs Against Gravity od 8 do 17 maja w kinach w siedmiu miastach Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź oraz Bydgoszcz. Tam się widzimy. Cały program jest już dostępny na stronie mdg.pl A potem widzimy się także w sieci. Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity był razem z nami. A to była audycja Klub Kultury. Alek Chudzik i Ula Kaczyńska. Do usłyszenia. Radio. Lektury jedynki. Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu lalki Bolesława Prusa w interpretacji jerzego Kamasa. W przedpokoju zadzwoniono i po chwili Mikołaj podał bilet panów Rydzewskiego i pieczarkowskiego. Proś, rzekła panna Izabela. Do salonu weszli dwaj bardzo eleganccy młodzi ludzie, z których jeden odznaczał się cienką szyją i dość wyraźną łysiną, a drugi powłóczystymi spojrzeniami i subtelnym sposobem mówienia. Weszli rzędem, jeden obok drugiego trzymając kapelusze na tej samej wysokości. Jednakowo ukłonili się, jednakowo usiedli, jednakowo założyli nogę na nogę, po czym pan Rydzewski zaczął pracować nad utrzymaniem swojej szyi w kierunku pionowym, a pan Pieczarkowski zaczął mówić bez wytchnienia. Mówił o tym, że obecnie świat chrześcijański obchodzi Wielki Post za pomocą rautów, że przed Wielkim Postem był karnawał, w czasie którego bawiono się wyjątkowo dobrze i że po Wielkim Poście nastąpi czas najgorszy, w którym nie wiadomo co robić. Następnie zakomunikował pannie Izabeli, że podczas Wielkiego Postu obok Rautów odbywają się odczyty, na których można bardzo przyjemnie czas spędzić, jeżeli się siedzi obok znajomych dam i że najwykwintniejsze przyjęcia w tym poście są u państwa Rzeżuchowskich. Coś zachwycającego, coś oryginalnego, powiadam pani mówił. Kolacja, rozumie się jak zwykle, ostrygi, homary, ryby, zwierzyna, ale na zakończenie dla amatorów, wie pani co? Kasza. Prawdziwa kasza. A jakaż to? Tatarska, wtrącił pierwszy i ostatni raz pan Rydzewski. Nie tatarska, ale tatarczana. Coś cudownego, coś bajecznego. Każde ziarnko wygląda tak, jakby oddzielnie gotowane. Formalnie zajadamy się nią. Ja, książę Kiełbik, hrabia Śledziński. Coś przechodzącego wszelkie pojęcie. Podaje się zwyczajnie na srebrnych półmiskach. Panna Izabela z takim zachwytem patrzyła na mówiącego, w taki sposób każdy jego wyraz podkreślała ruchem, uśmiechem lub spojrzeniem, że wokulskiemu zaczęło robić się ciemno w oczach. Więc wstał i pożegnawszy towarzystwo, wybiegł na ulicę. E, nie rozumiem tej kobiety, pomyślał. Kiedy ona jest sobą? Z kim ona jest sobą? Ale po przejściu paruset kroków na mrozie ochłonął. W rezultacie myślał, no, cóż w tym nadzwyczajnego? Musi żyć z ludźmi, do których nawykła, a jeżeli z nimi żyje, musi słuchać ich błazeńskiej rozmowy. Co ona zaś temu winna, że jest piękna jak bóstwo i że dla każdego jest bóstwem. Chociaż gust do podobnego towarzystwa. Ach, jakiż ja jestem nikczemny, zawsze i zawsze nikczemny. Ile razy po wizycie u panny Izabeli, jak dokuczliwe muchy rzucały się na niego wątpliwości, biegł do pracy. Przeglądał rachunki, uczył się angielskich słówek, czytał nowe książki. A gdy i to nie pomagało, szedł do pani Stawskiej. U niej spędzał cały wieczór i dziwna rzecz. W jej towarzystwie znajdował, jeżeli nie zupełny spokój, to przynajmniej ukojenie. Rozmawiali o rzeczach najzwyklejszych. Najczęściej ona opowiadała mu o tym, że w sklepie Millerowej interesa idą coraz lepiej, ponieważ ludzie dowiedzieli się, że sklep ten w większej części należy do pana Wokulskiego. Potem mówiła, że Helunia robi się coraz grzeczniejsza, a jeżeli jest kiedy niegrzeczna, wówczas babcia straszy ją, że powie przed panem Wokulskim i dziecko zaraz się uspokaja. Potem jeszcze napomykała o panu Rzeckim, który bywa tu niekiedy i jest bardzo lubiany przez babcie, ponieważ opowiada jej mnóstwo szczegółów z życia pana Wokulskiego. I że babcia równie lubi pana Wirskiego, który po prostu zachwyca się panem Wokulskim. Wokulski patrzył na nią zdziwiony. W pierwszych czasach zdawało mu się, że słucha pochlebstw i uczuł przykrość. Lecz pani Stawska opowiadała to z tak naiwną prostotą, że powoli zaczął odgadywać w niej najlepszą przyjaciółkę, która jakkolwiek przecenia go, jednak mówi bez cienia obłudy. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro około 20.50. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa na dwa głosy: w rytmie roka albo hip-hopu. To ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'roll'a. Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14. Paweł Sztąpkę i Marcin Kuse. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewielki ruch na naszych drogach, choć warunki atmosferyczne, warunki drogowe sprzyjają podróżowaniu, sprzyjają zmotoryzowanym. Autostrada A2, odcinek Węzeł Łódź, północ Węzeł Łowicz, 379 km. Doszło tam do zdarzenia ciężarówki i busa. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Zablokowany jest także lewy pas w kierunku Warszawy. Ruch możliwy po prawym pasie. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdańsk-Wschód, węzeł Gdańsk-Port. W pobliżu dziewiątego kilometra, to jest rejon węzła Gdańsk-Port, doszło tam do awarii auta osobowego. Od kilku godzin zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Ruch możliwy pozostałymi pasami. Skończyły się kłopoty na S7 na odcinku Węzeł Gust, Węzeł Radom Północ w Nowych Żdżarach na 456 kilometrze, gdzie auto osobowe Najechało na bariery energochłonne, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Krakowa. Teraz jedzie się z siódemką przez nowe Żdżary bez jakichkolwiek kłopotów. Nie ma już także utrudnień na krajowej siódemce, na odcinku Myślenicy Nowy Targ, na 697 kilometrze, gdzie zdarzyły się dwa auto-osobowe. S8 Warszawa odżerania po Annopol Korek na jezdni w kierunku Białego Stoku. Koniec kłopotów na Krajowej ósemce na odcinku Wrocław-Kłocko w Przyłęku na 50. km.